Witam wszystkich. Bar z już bardzo zimnego kobe Ostatnio, nawet wieczorami, temperatura spadła poniżej 10 stopni. Więc, no, klasyfikuje się to już jako bardzo, bardzo zimno. Więc wszystkie Japonki chodzą już okutane w wielkie takie szaliki, wielkie takie koce więc po tym już można poznać, że zima nadchodzi no i jak to zima, to sezon jesienno-zimowy anime chciałem wam dzisiaj troszkę przybliżyć właśnie te serie, które są aktualnie nadawane takie małe recenzje, żebyście mogli obejrzeć to co się faktycznie do oglądania nadaje a pominąć wszystkie te, które no najlepsze nie są ja wybrałem tym razem ponad 10 serii na podstawie skrótów, które ukazały się przed jeszcze rozpoczęciem sezonu no i po obejrzeniu kilku odcinków z każdej z nich, chciałbym wam zdać relacje, które warto obejrzeć, a które warto sobie darować. Lista wszystkich serii w postaci trailerów z YouTube'a będzie dostępna u mnie na stronie, więc zaczynając bez żadnej konkretnej kolejności, zaczynam od anime, które się nazywa Shinsekai Yori. Um, czyli aby to na polski przetłumaczyć, historia z nowego świata, albo z nowego świata, coś takiego. Jest to generalnie takie anime post-apokaliptyczne, post -post bym powiedział, czyli świat podnosi się po tej apokalipsie, która została spowodowana przez ludzi, którzy nagle wykazali umiejętności posługiwania się psychokinezą. Czyli mamy osobników którzy potrafią, nie wiem, kontrolować grawitację, ogień i tak dalej, tak dalej, co doprowadza do jakiejś kompletnej wojny, po której to społeczeństwo wygląda kompletnie inaczej i świat się odradza w takiej dosyć dziwnej formie. Oczywiście bohaterami jest grupa nastolatków z takiej dziwnej szkoły, w której oni się właśnie uczą tej mocy używać. No i rzecz w sumie mogłaby się wydawać banalna, gdyby nie to, że właśnie cała ta szkoła i to wszystko jak to społeczeństwo działa jest bardzo dziwne i cała ta animacja ma taki dość niepokojący nastrój Już w pierwszym odcinku jedna z bohaterek po prostu znika nie w niewyjaśnionych okolicznościach Mamy różne dziwne stworzenia, które wydają się jakieś takimi e, magicznymi potworami jakieś dziwne takie zmutowane szczury właśnie te dzieci potrafiące używać, używać tej dziwnej mocy, jakieś rytuały jakąś taką jakby religię cały sposób tego zarządzania tym wszystkim jest taki bardzo dziwny no i, no i z kolejnymi odcinkami właśnie dowiadujemy się coraz więcej o tym, dlaczego ten świat wygląda tak, a nie inaczej to jest dobry setting Scenariusz jest taki sobie ok, można by było to trochę poprawić, bo jest trochę niepotrzebnych elementów według mnie, ale generalnie to anime polecam. Jedynym minusem, jaki mogę sobie przypomnieć, jest rysunek postaci, który jest taki sobie. Design po prostu postaci i, i tych wszystkich potworów jest według mnie średniowy, ale historia to rekompensuje. Więc dajemy mu kółko. Kolejną rzeczą, o której chciałem mówić jest magii. To jest anime oparte zresztą o mangę, która jest oparta zresztą o właśnie Tysiąca Jednej Nocy, więc mamy latające dywany, mamy dżiny i tak dalej i tak dalej i dwóch głównych bohaterów, e, którzy próbują tam rzeczy różne zdziałać i przeżywają przygody. Ja nie jestem fanem za bardzo tego gatunku, może dlatego mi to nie pasuje, ale dla mnie to anime wydaje się bardzo takie głupiutkie i historia wydaje się bardzo płytka zobaczymy jak to się będzie rozwijało na razie ja bym dał temu półkułka albo kreskę nazwijmy to czyli coś między, między nie polecam a polecam nie wiadomo jeżeli lubicie właśnie klimaty baśni Tysiąca jednej nocy to może być fajne właśnie japońskie takie podejście do tego tematu ale jeżeli nie jesteście fanami tego za bardzo i liczycie na magię w bardziej takim ambitnym wydaniu to raczej nie polecam. Kolejną animacją, o której chciałem mówić, jest Robotics Notes. I to jest taka seria, która mnie trzyma bardzo w takiej rozterce, ponieważ nie mogę się zdecydować, czy ją polecić, czy nie. Na początek może opowiem, o czym to jest. Mamy więc uczennicę, taką bardzo energetyczną, licalistkę, która jest przewodniczącą, klubu robotyki. Do tego niesamowicie wielkiego klubu należy jeszcze tylko jeden koleś, który generalnie nie interesuje się niczym, oprócz grania w swoją grę. No i ona go chce zaciągnąć właśnie do kontynuacji takiego projektu, zostawionego przez ich poprzedników, czyli konstrukcji takiego wielkiego robota, który jest gdzieś tam w kawałkach, w jakimś hangarze. No i to by mogło być całkiem fajne anime, gdyby nie to, że jest jeszcze... Jakiś, jakiś taki spisek czy jakieś takie rzeczy, które się gdzieś tam dzieją w tle, czyli mamy jakieś takie wydarzenia z przeszłości, jakieś katastrofy ten, ten bohater prawdopodobnie będzie musiał uratować świat i tak dalej mamy jakieś tajemnice zostawione przez jakiś dziwnych doktorów czy tam i tak dalej, więc to w sumie nie wiem jak do tego podejść, bo Miałem nadzieję, że będzie to anime właśnie o tych takich członkach klubu robotyki, którzy będą budować jakiegoś robota czy coś takiego i brać udział w jakichś tam konkursach i tak dalej. Ale jak zwykle w takich animacjach te działalności klubowe są tak jakby na, na dalszym planie, a bardziej ciekawie i bardziej więcej czasu jest poświęcone właśnie tym różnym, dziwnym takim rzeczom, które się zaczynają dziać, tym tajemnicom i, i ratowaniu świata i tak dalej. E, więc pojawia się jakaś wirtualna dziewczyna, która y, po, mówi bohaterowi jakieś tajemnice i on jest wybrańcem i tak dalej jak zwykle nie wiem e, ja bym na razie polecił tą, tą animację, ja nie wiem jak ona się dalej rozwinie, ale mogą ją zepsuć, mogą pójść w dobrym kierunku, na razie polecam następną rzeczą jest Girls und Panzer czyli dziewczyny i czołgi i to jest dokładnie co, to, co ta animacja zawiera Zawiera ona dziewczyny i czołgi Teraz można by było pomyśleć ok, dobra, to może być ciekawe Nie Generalnie wygląda to tak, jakby Rysownicy, czy tam, nie wiem Producent chciał zrobić Animację i pomyślał tak Kurczę, co my chcemy robić? No, dziewczyny Słodkie dziewczyny, tak to zdecydowanie tak. I, I co jeszcze? No czołgi, bo czołgi są super. Dobrze, to zróbmy tak, że um, umieścimy te dziewczyny w takim świecie, gdzie podstawowym i najlepszym hobby dla każdej dziewczyny są czołgi. I jeżdżenie nimi, i strzelanie, i robienie różnych takich dziwnych rzeczy. I cała drużyna mu przyklasnęła. Tak! Całe studio powiedziało yeah! I dobrze, zrobimy dziewczyny jeżdżące czołgami. No ale żeby był oczywiście melodramat, to musi mieć główną bohaterkę, która nie chce tymi czołgami jeździć, ale w końcu zostaje do tego zmuszona i w końcu się godzi i okazuje się tą najlepszą jeżdżarczką. NIE! Dodam jeszcze tylko, że to anime zawiera w drugim odcinku sceny, gdzie dziewczyny myją czołgi szczotkami ubrane tylko w bikini. To boli. To boli strasznie. Nie polecam tego anime w ogóle. Dostaje X ode mnie. Czy wspominałem, że miasto, w którym one mieszkają, jest wielkim lotniskowcem? Nie. A czy wspominałem, że ta szkoła składa się tylko z dziewcząt oczywiście? Też nie wspomniałem. Hmm. Nie, nie polecam tego anime. Kolejnym anime, które z założeń też mogą być bardzo ciekawe, jest Bousoushinki. Cała rzecz dzieje się w nieodległej przyszłości, gdzie każdy może kupić sobie takiego małego asystenta prywatnego, który przypomina trochę te małe roboty z Czobic, Czyli mamy takie figurki wielkości, nie wiem, tam 20 cm, które biegają, chodzą, skaczą i tak dalej. I rzeczą, która miała tą serię wyróżniać, było to, że nie wiem, jako hobby można było te roboty wyposażać w jakieś bronie i tak dalej, i one mogły ze sobą walczyć. To jest niefajne anime. Ja wiem, że to jest anime wzorowane na jakichś tam grach komputerowych, czy czymś tak, ale scenariuszowo i, i, i tak dalej leży i kwiczy. Jeżeli małe dziewczynki łażące po mieszkaniu, y, gadające o bzdurach i, i generalnie nieśmieszne nawet specjalnie, a te walki też specjalnie nie są jakoś tematyczne, bo okazuje się, że one walczą w jakichś tam wirtualnych przestrzeniach... Nie, nie, nie, nie, nie. nie. Tutaj dostaje X i od razu leci do NIE OGLĄDAJ Kolejną rzeczą, o której chciałem mówić, jest trzeci sezon Bakumana który się rozpoczął właśnie w tym zimowo-jesiennym okresie no i to w sumie nie ma co tutaj mówić za dużo, bo jest to po prostu kontynuacja sezonu drugiego która trzyma się dosyć wiernie swojego mangowego pierwowzoru więc jeżeli czytaliście mangę w sumie nie ma po co tego oglądać ale jeżeli nie znacie mangi, nie znacie oryginalnej historii to no jest to dosyć ciekawy wgląd właśnie w świat tworzenia mangi w sumie polecam ok to tyle na ten odcinek następna część recenzji pojawi się w następnym odcinku Japanimation zapraszam na moją stronę gdzie będziecie mogli sobie obejrzeć trailery do wszystkich wspomnianych y, animacji. Do zobaczenia. Gomjabar.